dziękuję. Mam na imię Sydney, jestem alkoholiczką. No się się, mogę być tutaj dzisiaj. A jeżeli wszyscy mogą włączyć mikrofon, to byłoby super, bo trochę dystrakcja jest. A dzisiaj będę rozmawiać, mówić o tego dziesiątego kroku i nie zawsze rozumiałam, co to znaczy, ale kiedy czytałam książkę z, moim, z, z moją sponsorką, ona powiedziała mi, że dziesiątego kroku jest działania codziennie przez dnia na pierwszego, dziewiąty kroki. To znaczy to w praktyce, kiedy jestem denerwowana, lub irytowana, e, lub jak jest napisane na, na stronę, zobaczymy, po polsku, jest stronę 85. To jest ten, uważamy dalej na samolubstwo, nieuczciwość, urazę i lęk. Gdy się pojawią, od razu prosimy Boga, aby jej usunął. Natychmiast jej z kimś omawiamy i szybko naprawiamy błędy, jeżeli kogoś skrzywdziliśmy. Potem konsekwentnie przenosimy naszą uwagę na kogoś, komu możemy pomóc. No, i to jest instrukcja, tak, bo nasza książka jest yy, no, taka podręcznik nie wiem, jak się mówić, po, e, textbook po polsku, ale to jest nasze podstawowy tekst, to ma instrukcję, jak mogę rzecz nasz program. I moje doś doświadczenie e, z tym, to, e, to zawsze było trudno dla mnie i czasami tak jest dalej trudno dla mnie. Bo ja myślałam, dziesiątego kroku jest ten e, część który jest napisane w naszym książkę. Um, no udając się na wieczorny spoczynek rozważamy konstruktywny jak minął nam dzień. To jest na stronie 86 i ja myślałam to było dziesiątego kroku. I moja sponsorka mówiła nie to jest jedenasty krok. <grym> um, i, I no, to dla mnie to, to było trudno rozumieć, ale jak to wygląda u mnie praktycznie od początku było, poszłam spać w nocy i myślałam sobie, czy, czytałam tego Stronu 87 i widziałam, że nie robiłam dziesiątego kroku. Nie myślałam, okej, okay, wstałam rano, prosiłam Boga za pomoc i poszłam, robiłam mój dzień, wróciłam do domu uh, i widziałam, okej, okay, nie myślałam o Boga, nie rozmawiam z pan córką, um, chyba byłam na meeting, ale, ale naprawdę nie siadłam uh, i świadoma popatrzyłam na moje rzeczy. I co się stało? I to, co jest jak u mnie dzisiaj, to jest to. Wczoraj dostałam maila od pani administrat administrator, administrator, budynek. I napisała znowu, że muszę płacić coś dodatkowe. Byłam zła natychmiast, bo każdy rok ona pisze tego i naprawdę nie myślę dużo o tym, i płacę, i idę dalej. Ale wczoraj byłam zła. To było, yy, no po południu byłam bardzo zmęczona. I nie myślałam za dużo o tym, tylko widziałam, byłam denerwowana. I natychmiast myślałam sobie, a jestem zmęczona. Bo wstałam bardzo wcześnie rano, miałam spikerka w Alaska. Cały dzień byłam na wykładzie, na komputerze, sponsorowany, meeting. I byłam zmęczona, a to jest dlaczego jestem denerwowana. Posłam, poszłam spać. No, po jedenastym kroku robiłam wszystko, poszłam spać i dalej myślałam o ta pani. I ja musiałam, musiałam konkretnie najpierw akceptować, być uczciwa wobec samym siebie, że mam uraza. I najważniejsza rzecz jest być spokojnie. Bo to było jedenaste w nocy, nic nie mogłabym robić wobec tego i straciłam tyle czasu, umatpić się lub być zła na to. I natychmiast yy, Myślałam sobie, ok, muszę wrócić to kroki, ale naprawdę, jeżeli byłam szczerze w samym przebie, ja myślałam dalej, że mam rację i ona nie ma racji. I dzięki mojego programu, że mogłam rozmawiać z sobą i mówić, to nie kto ma rację, gdzie jesteś bezsilny. No, w tym momencie jestem bezsilny wobec nie tylko ta pani, nie tylko ta sytuacja. Wobec moje myślenia. Moje myślenia, moje poczucia. I muszę prosić sobie drugiego kroku. Czy ja wierzę, że siła bysza, jakiś Bóg będzie wrócić mi do poczytalności? Bo nie jestem poczytana. Jak widzę, nie jestem poczytana. No to jest napisane też w naszym książce od dziesiątego kroku, że a, ponieważ odzyskaliśmy już no, y, poczytalność, no jest napisane tutaj zdrowy rozsądek, ale po angielsku jest poczytalność, przestaliśmy walczyć z czymkolwiek i kimkolwiek, nawet z alkoholem. No i w tym momencie ja muszę akceptować, że nie widzę prawdy. Walczę się z sobą po prostu. I poszłam do trzeciego kroku, czyli uh, ja muszę pamiętać, jeżeli dałam całe moje rzeczy do Boga, to znaczy moje rzeczy nie jest moja sprawa, to jest sprawa Boga. Ale ja mam na głowie uh, coś, że nie mogę i nie będę szczęśliwa i spokojna, dopóki ta pani rozumie, że ona nie ma racji. Tak? i łapię tego i nie mogę spać, to szalony. No poszłam do czwartego kroku i widziałam, że jestem samolubna, tak, myślę o samym siebie. Dlaczego tak jest? Ponieważ ostatnie cztery lata nie siadłam, y, liczyłam wszystko, sprawdziłam wszystko, bo nie chciałam. To stracić mój czas, to jest komplikowane, wszystko jest po polsku, nie rozumiem wszystko słownictwo, to za trudno i nie robiłam. I to, dlaczego cztery lata później mam taka sytuacja. To jest pierwsze. Ale moje chore myślenie mówi, ale pani nie, ro nie ma racji, ona robiła tego, tak, bo jestem Amerykanką i ona myśle, nie rozumiem wszystko i chcę kradzić moje pieniądze. I to jest moje szalone e, myślenie. I chyba to prawda. Chyba to prawda. Ale to nie jest moja sprawa. Moja sprawa jest znaleźć tego spokój, to znaczy ja muszę ufać Bogu. Poszłam do szóstego kroku i myślałam sobie, "Okej, okay, czy naprawdę chcę być wolna lub mieć racji. Ale w tym momencie ja chciałam być wolna, ale naprawdę nie wierzałam, że Bóg będzie pomagać mi z tym. Jak to będzie działać? Ja siedzi tutaj w łóżku i prosić Boga usunąć te rzeczy i to nic nie będzie się stało, ja będę dwa, e, dalej zła. Ale od tej pory, kiedy robiłam siedem modlitwę siódmego kroku, zaczynałam, czujesz się spokojnie, spokojnie po prostu. E, nie miałam tego... Napięć w środku, nie, białam, nie, nie byłam zła dalej. I dla mnie to jest zawsze sód, jak to, to działa. I to jest ten, tej obietnicy dwunastego kroku. Um, to jest ten, reagujemy zdrowo, z, z, zdrowo, i normalnie. Oraz odkrywamy, że dzieje się to niejako automatyczne. Przekonane się, że mamy nowe podejście do alkoholu, które uzyskaliśmy bez żadnej myśl, myśli czy wysiłku z naszej strony. Zostało ono nam po prostu dane i to jest właśnie sól. Nie baczymy z alkoholem, ani nie uciekamy przed pokusami. Czujemy, jakbyśmy znaleźli się na neutralnym terytorium. Mamy przesiad e, świadczenia, że jesteśmy chronieni i bezpieczni. Nasz problem zniknął, chociaż niczego nie przesięgaliśmy. Już dla nas nie istnieje. Jesteśmy, Nie jesteśmy z tego powodu zrozumiali, ale też nie boimy się. To jest nasze doświadczenie. Takie będą nasze reakcje, o ile zachowamy dobrą kondycję duchową. No i to są obietnice dziesiątego kroku. I to dokładnie się stało u mnie. Ja znalazłam tego pokój, byłam w tym miejscu neutralnym. I to, to chyba jest taki głupi przykład, tak? Ale jeżeli nie uważam tej małe, drobne rzeczy, będę cały czas denerwowana, to będzie blokuje mi od Boga, jak był napisał czwarty krok, od światło duchowa, tak, że ja będę w ciemności zła z moim urazem i, i, i będę pić. Bo ja potrzebuję urga, ja potrzebuję tego spokój. I to dlaczego muszę działać codziennie. Ja też będę dzwonić do mój sponsora, o tego, bo Dzisiaj sprawdziłam ostatnie cztery lata moje konta bankowe. Znalazłam każdy grosz, dałam do administrator na czynsz. I widzę, że płaciłam za dużo, oczywiście. I dalej musiałam prosić Boga za pomoc, bo je, jeżeli nie robię tego, tego uraza będzie idzie do góry. Ale też wiem, zasad piątego kroku jest samotna ocenia. To nie jest wystarcza. Ja muszę rozmawiać z sponsorem. Ja muszę y, mieć druga perspektywa, ale już wiem, co on będzie mówić, że to nie ważne, to tylko pieniądze. I na początku nie rozumiałam tego, ale zasad jest taka, jeżeli kogoś będzie robić coś źle, to, jest, nie, to nie jest moja sprawa. Ja, nie, ja będę miała rezultaty takie działanie, jeżeli ja robię te rzeczy. Tak jak mój sponsorka powiedziała mi na początku. Jeż, ona mówiła, Sydney, jeżeli nie idziesz na meeting, ja nie będę pić. <trybujesz> Ty chyba, ale ja nie. Dziesiątego kroku dla mnie e, to jest chyba, bo no to jest tylko działanie naszego programu cały czas. Cały czas. Um, też jest napisane dziesiątego kroku, że e, jak możemy korzystać nasza wola. E, bo to jest następne. Łatwo jest zniechęcać Duchowego programu działania i spocząć, spocząć na lorach. Jeżeli tak post, postąpimy, padniemy w nowe kłopoty, ponieważ alkohol to wyrafinowany wróg. Nie wy, wyleczyliśmy się z alkoholizmu. To, co naprawdę mamy, jest to geniuszem, wyt, wytchnieniem. Który otrzymujemy, jeżeli zachowujemy dobrą duchową kondycję. Każdego dnia musimy wznosić wizję woli Bożej do wszystkich naszych działań. Jak mogę Ci służyć najlepiej? Bądź wola Twoja, nie moja. Takie myśli muszą, muszą nam stały towarzyszyć. W ten sposób możemy cały czas ćwiczyć siły naszej woli. Oto właściwie sposób jej użycza. No i to jest ten. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli poddajesz się Bogu, On będzie kierować wszystko. I nic nie jest moja sprawa. I kiedy mogę żyć w tym miejscu, jestem naprawdę spokojna i życzę jest łatwo. To nie znaczy, że życzę jest bez bólu. Oczywiście moja mama nie jest y, zdrowa. Ona nie ma długo czasu. Y, ona będzie umrzeć. No, krótkie chyba. Tata stresuje. Jestem samotna matka. Mój brat jest narkoman, nie myślę, że jest czerzwa. No Mam rzecz, te rzeczy w moim życiu, które są trochę bolesne. Ale moje rzeczy jest łatwe. Nie potrzebuję dużo energii, ponieważ codziennie więcej i więcej polega na, na Bogu. Um. Kiedy zaczynałam nasza droga, nasze programu, ja rozmawiałam z pancurką i mówiłam, że matwię się o czegoś, nie pamiętam teraz, o to było. I ona mówiła mi, Sydney, martwienie nie jest przygotowanie, to stracić czas, traci energię. I kiedy robię dziesiątego kroku sodzienie, naprawdę sodzenie. To, co ja widzę, kiedy siedzę w nocy i robię moje 11. kroku, jest to, że nawet jeśli robiłam dziesiątego kroku kilku razy przez dnia, mo mogłabym robić więcej. Bo moje pierwsze myślenie nigdy, ok, chyba nie nigdy, ale nie często, nie zawsze, jest o Boga. I to powinno być moje pierwsze myśl. Dlaczego mówię tego? Ponieważ um, na stronie 35 naszego książka jest napisane cel naszego programu. I cel naszego programu jest znaleźć kontakt z siłą wyższą, który będzie załatwić moje problemy, rozwiązać moje problemy. To znaczy ja dzisiaj nie mam problemy, nie mam problemów, Bóg ma problemy. I więcej ja mogę pamiętać tego, koniejszy jestem, Rzeczy jest łatwiejsze. Ale muszę działać cały czas. I to nie znaczy, że dziesiątego kroku jest wystarczające. To nie jest wystarczy. Ja muszę robić jedenastego kroku i dwunastego kroku. I to znaczy działania, więcej działania cały czas. Tak. Ale kiedy działam, jestem wolna. I dziesiątego kroku daj mi tego obietnicy. Jeżeli nie mam, to znaczy muszę wrócić do pierwszego kroku. No chyba to jest tyle czas ode mną. Bardzo dziękuję No i cieszę się, że jestem.